Jest sobota 20 października 2018 roku. Słuchacie właśnie 207 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan Cała grozowa Polska bawi się teraz na kwasonie, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami z upgradedowany Jerry. Witam cię z Tem, czy Michale. Cześć Szymas, witam wszystkich słuchaczy. Oraz ja Szymas witam również. Spotykamy się tutaj dzisiaj, by porozmawiać o najnowszym filmie Laya Wanela, a więc przyjaciela, bliskiego przyjaciela i współpracownika Jamesa Wana. O tych panach w sumie dość często wspominamy w nawiedzonym podcaście i nie tylko. Pracowali wspólnie oczywiście przy piłach, przy martwej ciszy, przy naznaczonym. Później Laj troszkę się usamodzielnił. Znaczy, to nie jest tak, że panowie poszli w przeciwnych kierunkach, bo cały czas współpracują, cały czas mają wspólnie prawa do tych wszystkich franczes. Ale Lai troszkę zaczął działać też na własną rękę. Napisał scenariusz do Cuties, który to zresztą film też omówiliśmy tutaj. Napisał i wyreżyserował samodzielnie trzeci rozdział naznaczonego. A teraz pozwolił sobie na drugi taki film stworzony samodzielnie. Napisał i wyreżyserował Upgrade. I właśnie o Upgrade dzisiaj wam opowiemy. Ten film miał roboczy tytuł STEM. STEM to jest sztuczna inteligencja tutaj w świecie przedstawionym i to też jest holenderskie słowo na głos. W związku z tym, iż ta inteligencja objawia się właśnie pod postacią głosu, który słyszy nasz główny bohater, ale właśnie ostatecznie zdecydowano się na tytuł Upgrade, a w Polsce ten film jest znany jako Ulepszenie. My o nim wspominaliśmy przy okazji przekastów, tak? Gdy pojawiały się trailer, zwłaszcza ten drugi, ten bardziej rozbudowany, ja wtedy bardzo chwaliłem. Poruszyłem się naprawdę zachwycony tym, zafascynowany, zaintrygowany. A ty, Jerry, oczekiwałeś teraz czegoś dobrego, czy byłeś tak neutralnie nastawiony? Bo ja się naprawdę napaliłem na ten film. Oczywiście, znaczy, ja oczekiwałem czegoś dobrego, ale poza tym, że właśnie spodziewałem się dobrego, ciekawego filmu. To do końca nie wiedziałem, z czym my tutaj będziemy mieli do czynienia, dlatego że nawet jak się spojrzy na przynależność gatunkową tego filmu gdzieś tam, czy na IMDb, czy na Wikipedii, no to jest podawane przy nim, nie wiem, science fiction, body horror, chociażby kino akcji i tak dalej, tak dalej. Te trailery też tak trochę wyglądały, że to będzie właśnie, wiesz, taka mieszanka różnych gatunków no i z tego powodu no, nie do końca wiedziałem z jakim filmem w zasadzie będziemy mieli do czynienia ale no, patrząc na osobę twórcy co do którego jakieś tam uwagi ja mam no bo takie jak chociaż było wspomnianym przy okazji wspomnianego przez ciebie Kutis też tam mieliśmy uwagi co do scenariusza, mimo że nam się film w sumie dosyć podobał no, no to ja byłem pozytywnie do całości nastawiony Hmm. No właśnie, mi się z Jastunem bardzo podobało. To oczywiście nie jest tak, że, znaczy, bo my mówimy nie, że James Wan jest nowym mistrzem horroru yy, i to właśnie w tym duecie to on jest tym głosem wiodącym, nie? To Wan jest mistrzem, a Wanel jest przyjacielem mistrza, który z nim współpracuje i wprawdzie jego nazwisko, znaczy, ja pałam ja do niego jakąś tam sympatią przez te wszystkie. I wspólne filmy, ale to nie jest tak, że właśnie widzę, analizę, myślę, wow, po prostu ten trailer był niesamowicie w ogóle zmontowany, tak, i do tego tutaj to wszystko jest kręcone momentami w taki specyficzny sposób, że jak gdyby, no, po pierwsze, to zrobotyzowane ciało, tak, rzeczywiście jest takie nienaturalne, tak się zachowuje nietypowa. Do tego. Właśnie w kadrze jest tak prawie, że jak gdyby to klatka się ruszała, a nie bohater i to fajnie wygląda właśnie w tych scenach akcji. Do tego ta cała hybrydowość, no to, to teoretycznie nie jest nic nowego, tak, no bo ten temat właśnie z upgrade'owanego ciała jakichś implantów jest obecny przecież w science fiction i filmowym, i literackim, i każdym innym od dawien dawna, ale jednak tutaj właśnie mamy film akcji, dramat kryminalny, science fiction z elementami horroru, cyberpunk. Bardzo dużo tych właśnie konwencji wymieszanych ze sobą i to na trailerze wyglądało spójnie, sensownie i też film został ciepło przyjęty bo teraz ma 86% na pomidorkach 7,6 punktów na 10 na IMDb wcześniej miał jeszcze wyższe te wyniki więc ja do sensu podszedłem w ogóle wiesz, na zasadzie to musi być dobre no i właśnie przejdźmy może do fabuły trafiamy tutaj w upgrade do przyszłości w której technologia kontroluje większość aspektów naszego życia Samochody nie potrzebują kierowców, prowadzą się same, roboty kuchenne samodzielnie przygotowują posiłki, system operacyjny mieszkania potrafi kontrolować stan zapasów i ewentualnie na życzenie właściciela uzupełnić braki. I w tym świecie funkcjonują Grey oraz Asha. Małżeństwo albo para, on jest raczej technofobem, utrzymuje się poprzez renowacje albo tuning starych samochodów, starych w znaczeniu takich, jakie my znamy, no nie analogowych, ale wiecie o co mi chodzi, takich jeszcze nie niezautomatyzowanych w pełni. Ona zaś pracuje dla wielkiej korporacji, dla jednej z dwóch największych korporacji w tym świecie przedstawionym i świadomie korzysta z najróżniejszych osiągnięć techniki. Pewnego dnia... Nasza para pada ofiarą czegoś, co wygląda na atak terrorystyczny. Samochód, którym jadą, nagle zaczyna wariować, tak system operacyjny zostaje schakowany, bohaterowie zostają napadnięci, napastnicy zabijają Aszę, a Grey wprawdzie prawdzie nie ginie, ale uszkodzono mu kręgosłup przez co ten zamienia się w tetraplegika. Jest sparaliżowany i wydaje się, że resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim, gdy nagle na horyzoncie pojawia się nadzieja. Nadzieja pod postacią jego byłego pracodawcy, mężczyzny, który kupował od niego te odnowione dawne samochody. Jest to genialny naukowiec Aaron Kin, który oferuje grejowi nielegalną operację, nielegalną operację wszczepienia pewnego chipu, który ma przejąć funkcję rdzenia kręgowego i pozwolić grejowi odzyskać władzę w członkach. Ten godzi się na zabieg, okazuje się, że ten się powodzi, mężczyzna odzyskuje czucie i najchętniej wiadomo, od razu by wrócił do normalnego funkcjonowania i przy okazji też odszukał zabójców swojej żony, bo śledztwo utkwi utkwiło w martwym punkcie. No ale niestety musi udawać dalej kalekę, bo cała sprawa jest nielegalna, cała sprawa jest tajna, a do tego okazuje się, że no, naukowiec zataił przed naszym bohaterem jedną rzecz, a mianowicie to, że ten chip, zwany stem, jest samoświadomy i może się komunikować. Tak, Z grejem grej słyszy w głowie jego głos. No i Potem właśnie rozpoczyna się, ta, rozpoczyna się śledztwo w sprawie tego zabójstwa żony, też taka gra z policją, no i też kwestia tego, kto kontroluje to ciało, Graj czy Stem, jest tutaj bardzo ważna. No i Jerry, co powiesz, spodziewałeś się tego? Podobało ci się? Więc to podobało mi się nawet bardzo przez długi okres czasu, i po finale, jak to się mówi, wszystko mi opadło na czele z entuzjazmem w stosunku do tego filmu, dlatego że przez bardzo długi okres czasu wydaje mi się, że Wanel dobrze sobie radził z prowadzeniem całej tej opowieści, z wprowadzaniem poszczególnych elementów z mieszaniem właśnie tej gatunkowości. Podobał mi się w ogóle ten świat przedstawiony. On nie jest oryginalny, bo to jest coś, co chociażby, nie wiem, jak ja w tej chwili odświeżam Transmetropolitan, no to wiesz, to ja widzę bardzo dużo takich rzeczy, które chociażby tam można było u Elisa znaleźć, więc to absolutnie dla, dla kogoś, kto gdzieś tam liznął trochę cyberpunku chociażby, to, to tutaj nie, mo, nie ma jakichś wielkich zaskoczeń, nie ma wielkich innowacji, ale to jest prowadzone na tyle sprawnie, że wciąga. I to jest jeden pozytyw. Drugi pozytyw to jest ta stricte filmowa robota. Ja w sumie nie sprawdzałem, jaki ten film miał budżet, ale on wygląda naprawdę nieźle. Kupiłem cały ten świat 5 przedstawiony. Milionów. 5 milionów. Nie no, to w ogóle to za 5 milionów, to uważam, że to jest w ogóle mistrzowska robota. Tak. Bo, na, bo naprawdę ten świat wygląda bardzo wiarygodnie, bardzo fajnie. To, to też. Są takie ograne, można powiedzieć, gdzieś tam schematy i wizualne i nie tylko, ale, ale to po prostu działa i do tego jest fajnie to wszystko nakręcone. Z jednej strony ta, ten specyficzny taki montaż czy styl prezentowania Fabuły i akcji albo z zapleców naszego głównego bohatera Greya, przywodzący trochę ten obraz z gier third person perspective, albo mhm. przejście właśnie na takie prezentowanie akcji trochę tak jakby kamera się poruszała, nie wiem, równolegle do ciała Greya, który robi dziwne rzeczy, to, to powoduje, że wiesz, to jest zaskakujące, szczególnie na początku i w połączeniu z pewnymi twistami fabularnymi, które dostajemy właśnie, kiedy pierwszy raz się pojawiają te zabiegi formalne, no to wszystko naprawdę intryguje, ale im dalej w las, tym... Ja byłem coraz mniej zadowolony. Raz, że to tak paradoks, poruszę wiele kwestii i zaraz Ci oddam głos, żebyś się mógł do, mój do, do mój. nich ustosunkować. Ja niespecjalnie dobrze oceniam Logana Marshalla Greena w roli głównej. Ja widziałem, że on był chwalony za tę rolę. To jest w ogóle aktor, który ma bardzo dobrą prasę. Ja go widziałem w kilku produkcjach, w serialu, którego teraz tytułu nie pamiętam. On grał w takim ośmiodcinkowym dramacie kryminalnym. Od jego nazwiska był tytuł. Ja to nawet recenzowałem na Konglo. Gdzieś tam znajdę, to najwyżej podlinkuję w recenzji. Widziałem go w Zwierzętach Nocy, gdzie też był bardzo dobry. A tutaj odnosiłem wrażenie, że on nie do końca trafiał jakby w tonację. I nie wiem, czy to było zamierzone. W tym sensie, że wiesz czasem miałem wrażenie, że on szarżuje aktorsko czasem, że tak jakby trochę śmieszkował, co mi nie do końca grało z scenami, w których to się działo nie wiem, jakoś mi on przeszkadzał a im dalej, tym te odczucia jeszcze się nasilały no i przede wszystkim finał tej opowieści z perspektywy finału o, tak, wiercenie pierwszy podcast na Nowym Domu i słychać wiercenie pewnie będzie w tle to nie u mnie, <śmiech> przepraszam jest 21.23, tak chciałbym zaznaczyć. Tak, tak. No, jeszcze wiesz, ciszy nocnej nie ma, e, trzeba wiercić. E, I z perspektywy finału, ja ten film oceniam e, tak bardzo beklasowo. On mi przypomina po prostu takie. Kino science fiction, kino akcji z lat 80., gdzie tak naprawdę póki właśnie działy się te wszystkie różne rzeczy, kiedy my żeśmy poznawali i poruszali się w tym świecie przedstawionym po raz pierwszy można powiedzieć z naszym bohaterem, kiedy dostawaliśmy akcję, która jest naprawdę świetnie podana, bo tutaj te sceny akcji robią doskonałe wrażenie, to ja się bawiłem bardzo dobrze, ale kiedy nagle, wiesz, w finale wskakują wszystkie klocki całej układanki nam na swoje miejsca, to nagle ja sobie uzmysławiam, że to jest po prostu głupie i ja absolutnie nie kupuję od strony fabularnej całego tego filmu i pod tym kątem ja jestem zawiedziony i, i mimo, że mówię, w trakcie seansu y, oceniałem go bardzo pozytywnie, to po seansie raczej jestem na nie, chyba, że potraktujemy ten film stricte właśnie jako takie, wiesz, kino akcji dla, dla przysłowiowego odmurzdenia w jakiś tam sobotni czy, czy piątkowy wieczór. Hmm, no to jest bardzo ciekawe, bo ja... Jestem cały czas bardzo na tak. Ale to właśnie przeanalizujmy to wszystko po kolei. Najpierw ten świat, ta wizja przyszłości. To, co mi się tutaj strasznie spodobało, to fakt, że to nie była wizja właśnie na miarę nie wiem, Blade Runnera, że to wszystko była taka bardziej wiesz, near future sci-fi. Wszystko to, co tutaj widziałem, wyglądało wiarygodnie. Nie? Te automatyczne samochody były tak strasznie modernistyczne, ale nadal do kupienia. To zautomatyzowane gospodarstwo domowe to, no wiadomo, tutaj ta technologia też była jakaś niesamowita, także to wszystko samodzielnie tam gotuje, sprząta etc., ale wyglądało to właśnie estetycznie, nie jakoś tak kampowo, też całkiem wiarygodnie. Ta futurystyczna architektura również mi się podobała, nie była, też była trochę nietypowa, nie jak na te wizje przyszłości. Mikrokomputery, wszystko tutaj właśnie w miarę zgodnie powiedzmy z przewidywaniami względem rozwoju dalszego technologii i też yy, to, że wiesz, na, na trailerach masz te wszystkie czerwienie, błękity, nie te neonowe światła bo tam też jest ta scena na przykład z klubu czy na tej klatce uh -huh. schodowej, tak, tak. ale właśnie cały film nie jest taki typowo neonowy, bo to, to też nam się kojarzy z tą konwencją niby, ale jednak tutaj to wszystko fajnie wyważono, także niby wszystko to, czego byśmy oczekiwali, co nam się kojarzy, z konwencją się pojawia, ale zarazem podane w taki sposób, że właśnie nie ma tej przesady kampu, kiczu, czego ja się trochę obawiałem, bo trochę mi to zaczyna przeszkadzać, szczerze mówiąc, w takich produkcjach zwłaszcza chyba bardziej niszowych. Więc świat przedstawiony super. Technikalia yy, właśnie i dźwięk i muzyka, bo o dźwięków sumie też warto wspomnieć. Yy, ścieżka dźwiękowa może to nie jest tak, że on sobie nuciłem jakoś po seansie, ale w trakcie poszczególnych scen, czy to tych właśnie akcji, czy to bardziej dramatycznych. Miło wpadała w ucho i podbudowywała atmosferę, wzbudzała odpowiednie emocje. Do tego dźwięki poruszania się naszego greja to też mi się podobało, że rzeczywiście i w obrazie, i w dźwiękach czuło się, że on oddaje kontrolę nad swoim ciałem. Także właśnie teraz działa z TEM. Teraz on się zamienia w takiego no, Androida, Robocopa. Nie, nie do końca, nie, ale że właśnie idziemy w tym kierunku. Co do właśnie operatorki, super, w ogóle te kadry tutaj też, no ja byłem zachwycony tym jak to jest nakręcone, zwłaszcza jak na kino rozrywkowe, tak wiadomo to nie jest, nie wiem, nowy Blade Runner, to nie jest ten poziom, ale jak na właśnie kino z niedużym budżetem, raczej nastawione na tę akcję rozrywkę, no to to było piękne dla mnie, naprawdę nie mam nic do zarzucenia chciałbyś tutaj coś dodać, czy zanegować? Nie, nie, na, na tym etapie myślę, że się tutaj zgadzamy, bo ja cały czas jestem w szoku, że ten, ten film miał budżet 5 milionów, no bo on w sumie nie ma tutaj bardzo dużo jakichś takich, wiesz, kadrów powiedziałbym z szerokiej perspektywy, no ale i tak te lokacje, które dostajemy, one naprawdę są fajnie zrobione, więc no to szacunek, szacunek, że się w takim budżecie udało im zmieścić i, i to wszystko tak ładnie i estetycznie zaprojektować, tym bardziej, że ja się też tutaj podpisuję totalnie pod tym, że to był akurat dobry ruch, że to jest właśnie to, to science fiction bliskiego zasięgu, że to jest taki świat, w który w sumie my jesteśmy w stanie uwierzyć. Że jeżeli chodzi o ten, o ten aspekt taki biotechnologiczny, no to tu już widać, że bardzo mocno pojechali. Ale od, pod tym kątem, wiesz, takim, te, tego świata przedstawionego, to jest coś, co myślę, że można by było kupić jako właśnie coś, co za paręnaście lat po prostu będziemy mieli. Hmm. Teraz dalej. Obsada aktorska. Ten Logan Marshall Green. Powiem ci, że do mnie przemówiła ta jego rola. Bo właśnie powiedzmy, z czym ty masz konkretnie problem? Nie wiem, z tą grą dramatyczną, czy z tą akcją, czy jakoś nie. Wiem, nie pasował ci to tej to, nie, oli, czy... w, nie, nie, w scenach akcji, szczególnie kiedy on niejako o, o, oddawał kontrolę nad ciałem temu, tej sztucznej inteligencji, systemowi, to wypadało fajniej, to, ale to, była zasługa bardziej wydaje mi się właśnie operatorki, tego jak to mhm. jest nakręcone, natomiast ja miałem problem właśnie z w zasadzie większością scen taki, gdzie on musiał coś grać, bo ja miałem wrażenie, że on mimiką i stylem grania po prostu nie trafiał w klimat sceny dla mnie, że ja po prostu czasem miałem wrażenie, że on nie wiem, prowadzi z kimś rozmowę i wiesz, rozmowa ma być dramatyczna, a on robi jakieś dziwne miny albo robi minę Spaniela i w zasadzie to ja nie za bardzo czułem co, jaką postać on chce wykreować. Tam wiesz, na początku... No to tak jak ty mówisz, że on jest takim technofobem i, i to gdzieś tam widać, że to jest taki, wiesz, oldschoolowy trochę pewnie ale przysłowiowy przysłowiowy z dzisiejszych czasów, który najchętniej to by w jakiejś hadce sobie mieszkała, a urodził się 50 lat za późno i teraz żyje otoczony przez technologię, której nie lubi, ale... Ale no mówię, no później, im dalej tym, tym było gorzej i w wielu tych scenach mi naprawdę to przeszkadzało. Tam paradoksalnie, tak jak do finału się czepiam, to wydaje mi się, że od tej strony dramatycznej to najlepiej się jeszcze zaprezentowało w finale. Ale tam wcześniej to nie trafiało to do mnie zupełnie. No to właśnie do mnie trafiło. W ogóle, bo film Upgate jest porównywany często z Venomem. Ja Venoma nie widziałem, to chyba też nie, nie? Nie, nie. Nie dotarłem do kina i nie planuję. I właśnie też recenzenci czy komentatorzy, po prostu ludzie w sieci często porównują też Toma Hardiego, tutaj z Marshalem Glinem. Ale to też pewnie dlatego, że Logan Marshall Glin przez wielu w internetach jest nazywany bieda Tomem Hardy, bo on trochę jest wiesz, wizualnie podobny do niego mhm. i, i to może też jest z tym związane. Ale właśnie to, co mnie zaciekawiło, to to, że się ludzie chwalą raczej Marshala teraz po Venomie w tym porównaniu. No ja się tutaj nie wypowiem, bo nie wiedziałem też Venoma. Dla mnie tutaj Marszałagin się sprawdził nieźle, bo właśnie zaczyna jako ta taka jednostka neutralna. nie Po prostu facet, który ma to swoje hobby, żyje z niego, no, żyje otoczony tą technologią. i Niby jest jej trochę przeciwny, ale tak bardziej globalnie, nie tak właśnie... I w jego światopoglądzie no, są różne granice związane z technologią, ale no, na co dzień korzysta z niej, tak? No bo dlaczego miałby tego nie robić. Potem przeżywa to załamanie nerwowe. Ja ci powiem, że cała ta akcja po wypadku, po uszkodzeniu kręgosłupa, no, to mnie wgniotła totalnie w fotel przed monitorem i było mi tak potwornie smutno. W 18 minucie bodajże, on siedzi właśnie sparaliżowany i nagle zaczyna płakać, nie? bo właśnie nie może, no nie ma kontroli nad sobą, nad swoim ciałem. Powiem ci, że ja sam się zacząłem trząść i po prostu tak byłem wściekły na tych bohaterów negatywnych, na tych właśnie terrorystów naszych z początku, którzy odebrali mu żonę i zdrowie że dosłownie wtedy siedziałem i sobie mówiłem pod nosem, że maszę tylko o tym, by ci ludzie zginęli, a przed śmiercią cierpieli. Tak mnie to poruszyło, że sam byłem w szoku. Potem, gdy on się zamienia w, w tę maszynę do zabijania, w tego Terminatora, czy jak tu ją recenzent e, chyba e, z Welcher brusali na autopilocie, no to też mi się to podoba i to zarówno od strony właśnie realizatorskiej, tego jak on wa walczy ta choreografia i tak dalej, jak i to, że on jest tutaj takim troszkę Spidermanem, tak troszkę śmieszkuje i naprawdę i ten sparaliżowany, tak złamany przez życie mężczyzna i ten właśnie upgradeowany ulepszony super zawodnik w obu tych rolach on do mnie trafia, a na koniec powiem Ci, że właśnie tak jak krytykowałeś ten finał, tak on no do mnie przemówił, ale wejdziemy z w spoilery. Teraz jeszcze właśnie skoro jesteśmy przy aktorach, to w międzyczasie pojawia się detektyw Cortez. Detektyw Cortez i w nią wciela się Betty Gabriel, którą możemy znać chociażby z Get Out. Ona tam grała tę pokojówkę, jak gdyby. tak, znaczy Wiem, że to nie była pokojówka, ale dobra, nie będziemy spoilować Get Out. Tutaj gra tę policjantkę i też sprawdza się nieźle, chociaż ja jej postaci nie lubię, ale to przez to po prostu jaką rolę odgrywa w filmie. I mamy jeszcze tego młodego naukowca, Erona Kina. Ja nie pamiętam, kto go grał, ale właśnie podobała ci się ta postać? Nie mam żadnych odczuć, ani pozytywnych, ani negatywnych. A. Mam wrażenie, że to był taki dosyć standardowy, wiesz, super mózgowiec, yy, odizolowany od świata. W niego wciela się Harrison Gilbertson i właśnie widziałem, że jego dużo osób krytykuje, że to jest taki trochę aktor, który chce być tutaj Jaredem Leto w tym filmie, no ale... Nie, no bez przesady. No właśnie, ja, ja też tak tego nie czuję i mnie się strasznie podobał, bo mnie przypominał Ela z Death Note'a. Właśnie takiego aspołecznego geniusza, który ma swoje dziwactwa i wiadomo, no tak jak El w Death Note jest troszkę przerysowany, tak tutaj i nasz Eron jest właśnie no, dziwakiem w jakiś tam sposób, ale do mnie to bardzo przemówiło. Znaczy jest to tutaj ta, ta postać się, moim zdaniem to jest postać, którą nawet trudno by było jednoznacznie skrytykować, bo wydaje mi się, że i od strony aktorskiej, i od strony scenariuszowej on ma tutaj tak naprawdę bardzo niewiele do roboty. No, nie wiem, czego by się tu można było czepiać. No on jest trochę przerysowany, no, ale on takim musi być, no bo on po, po, po prawdzie, no to wiesz, to dostaje no ile? No, parę z krótkich sekwencji, parę krótkich scen. No, no nie da się tu postalać z takim materiałem. No ale właśnie to, co dostał, to moim zdaniem zagrało całkowicie. Jest takim właśnie trochę komiksowym y, geniuszem, bardzo ekscentrycznym, ale dla mnie to, do mnie to trafia. No i nie, jest właśnie, ok. No i właśnie mamy ten pierwszy akt, taki bardziej dramatyczny. Ten drugi akt, gdzie to wszystko. Się rozwija, tak? Nasz bohater poznaje, jak prowadzi to śledztwo, dostaje nowe informacje na temat właśnie tego, jak właśnie doszło do tej napaści na niego i na jego, i jego żonę. I do tego też uczy się, jak gdyby tego, czym jest stemnie, jak mogą współdziałać. No i na koniec mamy wielki finał z podwójnym, a może i podwójnym twistem, i mówisz, że finał do ciebie w ogóle nie trafia, tak? Nie, w ogóle nie dość, że on do mnie nie trafia, to moim zdaniem on tak naprawdę nie to, że kwestionuje wszystko, co widzieliśmy, tylko po prostu powoduje, że ja mam odczucie, że wcześniejsze półtorej godziny filmu było po prostu totalnie bez sensu. To, co dostajemy jako wiesz, ten finałowy, podwójny twist, o którym ty wspominasz, to naprawdę moim zdaniem pod każdym jednym względem i takim powiedziałbym, biologicznym, chociaż tu jeszcze by można dyskutować, czy, czy, czy to w ogóle ma sens, czy nie ma sensu, co w finale dostajemy. I z punktu widzenia całej tej intrygi kryminalnej, to już dla mnie totalnie jest to wyłożone no, w stu procentach. Naprawdę. No, dla mnie, jeżeli nie wiem, będziesz chciał tego bronić, to bardzo chętnie posłucham Twojej interpretacji, no bo mi to w dużej mierze naprawdę zniszczyło przyjemność z wcześniejszych y, y, blisko 90 minut seansu. Okej, okay, no to to za chwilę w strefie spoilerowej przeanalizujemy. Ja teraz chciałbym właśnie kontynuując ten wątek silnych emocji, znaczy, no wy wiecie, także że mnie w sumie nie jest jakoś bardzo trudno wzruszyć, poruszyć czy zdenerwować, jeżeli chodzi o teksty kultury, no, ale tak jak właśnie mnie strasznie poruszała ta początkowa sekwencja, gdy bohater jest spariżowany, tak tutaj pod koniec powiedzmy, że naszej pani detektyw dzieje się pewna krzywda. Nie chcę powiedzieć za wiele, ale no, pani detektyw troszkę cierpi i to jest niby pozytywna bohaterka, nie? właśnie policjantka, która chce tam dobrze i ja byłem właśnie zaszokowany własną reakcją, bo ja jej nie potrafiłem współczuć. Kobieta, która właśnie, no bo ona domyśla się jakoś tak, że nasz bohater może być jednak zamieszany w to, że nagle tam przestępcy giną w okolicy, bo z tym no, ma takie, a nie inne możliwości i też zapędy. I tak sobie pomyślałem, kurczę, mamy postać policjantki, która właśnie stanęła za śledztwem w miejscu, a w momencie, gdy widzi, że coś się dzieje i ma jakiegoś tam podejrzanego, zamiast wykopać tę sprawę z archiwum, tak, przejrzeć na nowo te akta, właśnie Widząc, kto ginie, na przykład z tych przestępców, jakoś byłaś ułożyć tę historię, to ona nic nie robi w tym śledztwie, tylko właśnie dowala się do naszego bohatera. <grych> I po prostu wiesz, facet, któremu uszkodzono kręgosłup, zabito żonę, a ona go nachodzi, prześladuje. I niby właśnie słusz prawa, a byłem tak zły na nią, chociaż postać niby nie jest tak przedstawiana, ale po prostu krewetek. Ale nie to, wydaje mi się, że to są chyba tylko jakieś Twoje odczucia i emocje, bo ja totalnie tak tego nie widzę. Raz, że. Y Tutaj tak naprawdę, no nie wiem, trochę ciężko jest określić, jakie mamy ramy czasowe, ale wydaje mi się, że od momentu tej pierwszej akcji, tego pierwszego morderstwa do finału, no to myślę, że tam nie upłynęło więcej niż dwa dni. Bo tam nawet pada chyba w którymś momencie, że on nie spał od, od iluś tam godzin. I, i to, to czuć, jakby, że w tym świecie przedstawionym, to tak naprawdę od, wiesz, wejścia na te wysokie obroty do wybuchowego finału, to, to są naprawdę godziny, a nie dni. Więc tutaj trudno byłoby nawet mi zaakceptować taką linię, jak tutaj ty w tej chwili prezentujesz, że wiesz, że ona by mogła coś tam więcej zrobić, a po, a po drugie, no ona jest policjantką no i umówmy się, że to, że ona jego nachodzi to, że ona próbuje jakby dociec prawdy, to też dla mnie jest naturalne no tak naprawdę jedyną osobą, która zaczyna łączyć te wszystkie punkty na mapie jest właśnie nasz główny bohater no więc umówmy się, że z perspektywy policjantki, no to oczywiście stara sprawa starą sprawą, ale no, dla niej liczą się świeże trupy, no a głównym podejrzanym jest nasz główny bohater. No Dla mnie reakcja tej policjantki była w stu naturalna i zrozumiała. To, to tak naprawdę wiesz, ja bym odwrócił trochę sytuację i, i powiedział, że gdyby y, nasz główny bohater zdecydował się wiesz, z nią porozmawiać, nawet nie to, że otwarcie, ale nieco bardziej otwarcie, co akurat, moim zdaniem, ma uzasadnienie trochę w tym finałowym Twiście, że tego nie zrobił, ale, ale to też ewentualnie tam mogę Aha. to rozwinąć później. Ale gdyby się zdecydował z nią porozmawiać, to do całej tej sytuacji z nią w roli głównej by pewnie nie doszło i ona faktycznie by może na własną rękę też do prawdy doszła. A tak naprawdę no, on jej nie dał wyboru. No, moim zdaniem to tutaj jej reakcja to jest po prostu prawidłowa i normalna reakcja policjanta. Na działania osoby podejrzanej w tym momencie. z z mu się nie zgodził, ale... No, dobra. rozumiem, rozumiem. Ale właśnie, mamy tę scenę i zaraz po niej następuje rozwiązanie wszystkich wątków. Dowiadujemy się, kto stał za tym zamachem, dlaczego, kto, kim sterował, w którym momencie. No i następuje wielki finał i powiem ci, że mnie to wgniotło już totalnie w fotel i w moje własne rozmyślania, bo to była dla mnie, nie wiem, jedna z najbardziej przerażających wizji przyszłości, z taką rozwiniętą sztuczną inteligencją, jakie kiedykolwiek widziałem, może nawet ta najbardziej przerażająca. Znaczy, okej, okay, ja nie jestem jakimś wielkim fanem sci-fi czy cyberpunku, więc nie znam wszystkich tekstów z, tego, z tej konwencji. Pewnie wielu nawet nie znam, ale powiem Ci, że no, ta wizja łanela. no naprawdę zrobiło mi się strasznie smutno. Wczułem się jak, nie wiem, po najlepszym Black Mirror wtedy. Właśnie tak jak Ty mówisz, że Ciebie to dobiło, to zakończenie i Ci zepsuło zabawę. Tak dla mnie no, to było zakończenie rodem z najlepszych koszmarów, z najlepszych, najgorszych koszmarów i... Byłem zachwycony. Dla mnie to właśnie w swojej kategorii, tak nie w, jako kino w ogóle, ale w kategorii właśnie takiego rozrywkowego horroru akcji Cyberpunku, to no, to jest praktycznie no dycha, tak. No Może 9 na 10, no bo to nie jest coś, co zapamiętam na lata, ale bardzo, bardzo wysoko to Znaczy dla mnie jedyny plus tego zakończenia, to jest to, że yy, uniknęliśmy najdelikatniej rzecz umując, żeby nie spoilerować happy endu, takiego klasycznego. Czy, czy no w ogóle uniknęliśmy happy, uniknęliśmy happy endu. E, także, także to jest pewien plus, bo wydaje mi się, że to zakończenie od tej strony wiesz, koncepcyjnej, ono się nieźle wpisuje w ten świat przedstawiony i w tą wizję przyszłości, więc pod tym kątem okej, okay. no ale nie mniej uważam, że fabularnie to nie ma sensu. Okej, okay. czyli ostatecznie ja bardzo mocno polecam. Dla mnie pod prawie każdym względem, właśnie w tak, jako takie kino rozrywkowe to upgrade się sprawdza, a ty ostatecznie nie polecasz jednak, tak? Znaczy, nie to, że nie polecam. No, tak jak mówię, jeżeli ktoś szuka dobrego, rozrywkowego kina akcji właśnie w tej konwencji science fiction, to to jest na pewno ciekawy film, bo ta strona wizualna i techniczna yy, i ta akcja, która jest dynamiczna, fajnie nakręcona to powoduje, że można się na tym filmie dobrze bawić, przy czym no to, to mówię, no dla mnie to to, że przyrównałem go do takich filmów z lat 80. to jest też trochę celowe no bo tam też jak się trochę przyjrzeć tej fabule no to to było głupie, nie? To jest wiesz, przysłowiowy komando i y, Arnold wjeżdżający w wioskę Zbirów i zabijający ludzi na y, pęczki I, tak jak tam to nie miało sensu, tak moim zdaniem tutaj fabuła nie ma sensu, ale to nie przeszkadza wiesz, czerpać takiej przyjemności z rozrywkowego kina akcji. No i przy tym ja rozumiem, że tutaj można się dopatrzyć jakby ciekawych pytań, które gdzieś tam w tym scenariuszu są, tylko no ja mam ten problem, że po prostu moim zdaniem One właśnie... Zadał ciekawe pytania, ale nie poradził sobie z sensownym zaprezentowaniem tego wszystkiego. O, tak jeszcze mogę to spuentować. Także ogólnie no, dla mnie to jest, pod kątem tym warsztatowym, to jest ponadprzeciętne kino akcji, pod kątem fabularnym. Czujcie się ostrzeżeni, że może wam się nie spodobać. Okej, okay, no dobra, no to... Dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy filmu jeszcze nie widzieli, miłego sensu. mam nadzieję, że jednak się skusicie, a całą resztę zapraszamy na krótką strefę spoilerową. UWAGA! SPOILER! Dobrze, witam Cię Michale ponownie, po krótkiej przerwie. Witam Cię, się ponownie. I teraz, w związku z tym, że ja ten film widziałem już prawie miesiąc temu, to może właśnie ty przypomnij dokładnie zakończenie i powiedz co ci w nim nie pasuje i dlaczego. Otóż w wielkim finale Grey sterowany przez Stema pojawia się u naszego naukowca Erona, wraz z depczącą mu po piętach policjantką, no i dostajemy tutaj ten wielki reveal, to wielkie rozwiązanie zagadki. Okazuje się, że tak naprawdę już od dłuższego czasu Eronem sterował też STEM, który pragnąc Żyć w ludzkim ciele, czy pragnąc, pragnąc funkcjonować w ramach organizmu zdecydował się wybrać naszego bohatera jako osobę, która jest właśnie tym technofobem, która nie jest w żaden sposób ulepszona. I doprowadził do tej całej sytuacji początkowej, czyli do tego zamachu na, na jego życie, które miało go unieruchomić, doprowadzić właśnie do tej operacji wszczepienia stema i finalnie przejęcia kontroli nad jego organizmem. No i w zasadzie to, co już powiedziałem, to pokazuje, jak całość tego filmu w mojej ocenie się nie trzyma kupy. Bo po pierwsze, Eron no, jest sterowany przez STEMA, tylko jak kompletnie jakby nie rozumiem co naszego naukowca po tym, jak STEM został wszczepiony Grejowi, co go trzyma przy jakby takim postępowaniu, jakie, jakie widzimy na ekranie, a poza tym jeżeli chodzi o postać Erona, to moim zdaniem OneL robi coś, z czego ja bardzo nie lubię w tego rodzaju filmach, które mają nas zaskoczyć wielkim twistem, czyli po prostu brzydko kantuje nas w trakcie seansu, dlatego że tutaj mamy takie wiesz, sekwencje, gdzie na przykład Eron e, mówi Greyowi, że czy myślałeś, że ja nie będę śledził twoich poczynań, masz mój gadżet. E, widzimy tam próbę jakiegoś nie wiem wyłączenia z tema i tak dalej i tak dalej. Z punktu widzenia tego finałowego twistu, wszystko co robi Eron przez cały film nie ma kompletnie żadnego sensu, bo e, wiesz, wszczepił Greyowi ten organizm, no i tak naprawdę to już cel STEMA został osiągnięty. No, z punktu widzenia tego, co widzimy, właśnie tego, co robi Eron, no to, to moim zdaniem tego te poczynania nie trzymają się kupy. Delikatnie rzecz ujmując. Co więcej, z punktu widzenia STEMA, tu ja mam problem z tym rozwiązaniem dwojaki. Jeden to jest ten aspekt stricte biologiczny. Bo, tak jak to może być interesujące pytanie o to, czy sztuczna inteligencja chciałaby, wiesz, pozostać w tej sferze wirtualnej, czy chciałaby funkcjonować, czy, czy żyć, o tyle ja nie za bardzo rozumiem, dlaczego z tym, jako właśnie ta super rozwinięta, sztuczna inteligencja chciałby funkcjonować w ciele tak ułomnym i tak podatnym na zniszczenie, jakim jest ludzkie ciało bez wspomagania. I to jest ten aspekt biologiczny, o którym ja mówię, że wiesz, że no, ludzkie ciało jest jakie jest. Nie, nie, nie, nie wiesz, jak, jakby, jaki wypadek cię może spotkać. Nie wiem, przysłowiowo się potkniesz, ktoś w ciebie wiedzie i tak dalej, i tak dalej. No i co? No i, i Twoje życie, jako tej wyszukanej sztucznej inteligencji, się kończy, bo nie wiem, zrobią ci sekcję albo i, albo i cię pochowają od razu, albo cię skremują i, i, i do widzenia. No, niespecjalnie to kupuję. Tym bardziej, że też z punktu widzenia tego, jak ta fabuła jest prowadzona, no to tak naprawdę finał nam pokazuje co? Że Stem w kluczowym momencie, żeby nie dopuścić do tego, że Grey jakby odzyska kontrolę nad swoim ciałem, zamyka jego umysł w jakiejś takiej idyllicznej klatce gdzieś tam w środku mózgu, to też science fiction czasem takie motywy spotyka, że wiesz, ten umysł jego zostaje wyparty, gdzieś tam zamknięty. No jak w Get trochę mieliśmy też nieco. No, no No na przykład. I wiesz, i to, i to też dla mnie nie ma sensu, bo jeżeli STEM chciał Mieć ciało, no to tak naprawdę całe to śledztwo i to narażenie tego ciała na, na zniszczenie no, no jest dla mnie bezcelowe. No bo tak naprawdę po, po wszczepieniu Greyowi, wiesz, wystarczyło zamknąć jego umysł właśnie w tej kratce, w której on go zamyka w finale, i do widzenia, i nie ma śledztwa. Po co to? Tym bardziej, że wiesz, no, no Tustem nie, nie. w finale nie pozostawia żadnych, żadnych wątpliwości temu, że on nie chciał koegzystować z Grejem w ramach jednego ciała, tylko chciał przejąć nad nim kontrolę, bo wiesz, bo gdyby to było nam zaprezentowane jako właśnie nie wiem, próba tej koegzystencji i tak dalej, no to to jeszcze byłbym w stanie zrozumieć, że, że to był taki ukłon w stronę rozwiązania tego wszystkiego, no ale, ale tak nie jest, no ten finał nam jednoznacznie pokazuje, że celem z tema było przejęcie kontroli, no a do tego umysł Greya jest mu niepotrzebny, ergo całe to, to śledztwo, które śledzimy to jest tak naprawdę właśnie tylko narażenie tego hosta, że się tak brzydko wyrażę w postaci naszego głównego bohatera, na to, że zostanie zniszczony, tym bardziej, że Tutaj też te, te sceny akcji, one są fajne, ale na przykład ta y, środkowa taka sekwencja jak w tym bloku z tymi hakerami, kiedy tam dwójka tych super żołnierzy go atakuje, to tak naprawdę gdyby nie y, trochę slasherowy zabieg z rozdzieleniem naszych, y, wiesz, tych łotrów, no to oni tam powinni, on tam powinien zginąć. Mówię tutaj o Greju i o Stemie. Tam nawet Stem w którymś momencie w trakcie walki rzuca coś na zasadzie, że skończyły nam się opcje taktyczne i tak naprawdę trochę szczęścia powoduje, że, że Grej nie ginie w tym momencie. No więc no, no dla mnie to jest po prostu z perspektywy tego finału wszystko tak niespójne, tak się rozłazi w, w każdym jednym możliwym miejscu, że no, no ja naprawdę nie kupuję tego, tego całego rozwiązania. No to po kolei ja. Słuchaj, ja nie pamiętam wszystkiego dokładnie, nie? Po tym miesiącu, bo trochę innych rzeczy się czytało, widziało, ale. Dla mnie to nadal ma sens, nawet pomimo tej twojej argumentacji. Po pierwsze, wiesz, to, że sztuczna inteligencja chce ciało, no to mi się wydaje cały czas całkiem logiczne. Po pierwsze, to jest po prostu taka modernistyczna wersja historii Pinokia. Wiesz, no Pinokio niby też w ciele z drewna, no, ma lepsze opcje tak na przetrwanie niż w ciele ludzkim, no ale jednak chce zostać tym człowiekiem. Dlatego to jest sztuczna inteligencja, tak? Może i genialna, może i właśnie ma te, masę tych różnych możliwości i kompetencji tam wygranych w siebie, ale nadal to, nadal to jest sztuczna inteligencja, tak? a tym ideałem jest jednak człowiek. Ludzkie ciało, właśnie w, do tego w połączeniu z tą sztuczną inteligencją dopiero mamy właśnie tę istotę praktycznie idealną, tak? bo nie dość, że człowiek jako punkt wyjścia, to jeszcze właśnie z, z tym upgrade'em, więc ja tutaj tę motywację, celowość absolutnie kupuję. Ale to, Co w, to... Wpad wpadnę ci tylko w słowo, ja bym to kupił, gdyby nie wszystko to, co widzimy dalej w filmie, bo właśnie to jest to, co ja Ale powiedziałem. Ale poczekaj sekundę, mhm. bo ja po kolei chcę przez to przejść. Druga mhm. rzecz, całe to śledztwo i tak dalej... Ja zrozumiałem ten finał tak, że właśnie Stem nie mógł przejąć pełnej kontroli nad Grejem, dopóki go jakoś nie wycieńczy psychicznie i fizycznie. Bo właśnie tam pod koniec jest wspominane, nie? że on właśnie nie spał przez ileś tam czasu, że właśnie jego ciało jest w takim i takim stanie i mam wrażenie, że dopiero wtedy Stem mógł przejąć tę świadomość, więc to wszystko właśnie do tego dążyło. A dodatkowo całe to śledztwo ma oprócz wymęczenia Właśnie i jak gdyby w ten sposób uwolnienia ciała od geja. Ma też na celu fakt, by zatrzeć za sobą ślady, bo zauważ, co robi STEM. STEM zaciera wszystkie absolutnie ślady za sobą. Zabija wszystkich, którzy wiedzieli cokolwiek o tym zamachu terrorystycznym, o tym napadzie tak? na Aszę, a Asza była przedstawicielką tej drugiej największej korporacji, tak? bo Aaron był z Wessel, a Asha była z Cobalt. I teraz, właśnie, wiesz, zabił wszystkich, którzy wiedzieli cokolwiek, i jest ostatnią istotą na świecie, która zna prawdę, więc dla mnie to wszystko nadal ma sens, całe to zachowanie. Przejął kontrolę całkowicie, do tego to jest też jakiś punkt wyjścia dla ewentualnej franczyzy, no bo właśnie my wiemy, że tam są te różne środowiska, tak? są ci upgradeowani ludzie, są hakerzy, mamy właśnie wojnę tych dwóch korporacji, teraz po śmierci Erona, nie wiemy co się stanie z Wesel, nie wiem czy to czytać z niemieckiego czy z angielskiego, ale ta korporacja, no coś tam się musi z nią stać i dla mnie no to wszystko ma sens cały czas. On po prostu za za sobą ślady, wykończył geja, dzięki czemu mógł zepchnąć jego świadomość właśnie do tej bańki, tam klatki gdzieś i osiągnął swój cel tak jako Pinokio, zyskał ludzkie ciało. Dla mnie okej. Okay. No to je, tak odnosząc się też do tych poszczególnych punktów, kwestia zacierania śladów, ja o tym też pomyślałem, natomiast nadal to dla mnie nie ma sensu dlatego, że tak, gdyby chciał zatrzyć ślady, to powinien po prostu pozbyć się Erona. I, I koniec. Dlatego, że ci goście, ci, ci super żołnierze, y, oni y, wiedzieli, że Eron zlecił to zabójstwo i, i to wszystko. Oni oni nie mieli pojęcia, jaka była motywacja, co się za tym kryło. Oni byli zaskoczeni przecież, że Grey jest jakimś takim super żołnierzem. Oni, wiesz, do momentu, kiedy on nie objawił swoich możliwości, to myśleli, że mają do czynienia z jakimś tam zwykłym człowieczkiem, który no, po to prostu nadal, pragnie zemsty. Nadal no. oni prowadzą do Erona, a Eron jest twórcą z sąstematem. Tak? No Więc... tak, ale to dlatego właśnie mówię, że wiesz, że jeżeli rozmawiamy o zacieraniu śladów, to po prostu powinien zastrzelić Erona i, i po sprawie. A nawet to moim zdaniem by y, nie kończyło jakby całego procesu, bo tak naprawdę no, do Erona prowadziły ślady, które mogłyby doprowadzić do tego, że on stał za zamachem, ale y, tak naprawdę nic to nie dałoby potencjalnemu y, policjantowi, czy detektywowi, który by do tego momentu doszedł. Bo wiesz, albo idziemy w kierunku takim, że prowadzi to do korporacji i oprócz Erona o stemie wiedzą, chirurdzy, którzy go wszczepiali grejowi, jakieś osoby, mm -hmm. które to produkowały i tak dalej, i tak dalej, czyli zabójstwo Erona tak naprawdę nie zaciera żadnych śladów, albo z kolei z drugiej strony możemy przyjąć właśnie, że tylko on miał tą pełną wiedzę, ale to znowu, tak naprawdę całe to śledztwo początkowe i te walki z tymi wszystkimi super żołnierzami kompletnie nie mają sensu. Ale I zobacz, też... że to jest jak gdyby taka powolna symbioza, tak? Że właśnie e, dzięki temu, że... Ale, tego ale to, wiesz to moim zdaniem sobie tutaj coś dopowiadasz, bo film e, kompletnie tak tego nie prezentuje. Bo... No, ale właśnie zobacz, bo początkowo to on... Grey musi dopuścić, tak? Z tematu do swojego ciała i właśnie z tym coraz głębiej wchodzi, coraz głębiej. Potem na, przez proces tego hakowania, gdyby eron y, zostaje odcięty, tak, całkowicie. Uh -huh. Grey chcąc, nie chcąc, musi właśnie przez to, że prowadzi to śledztwo i eliminuje tamtych, musi oddawać coraz częściej też kontrolę nad sobą. I właśnie w ten sposób ta symbioza wchodzi coraz głębiej, coraz głębiej. Nie, A... wiesz, to, to, to moim zdaniem naprawdę tutaj dopowiadasz sobie co, co nieco, dlatego że od początku mamy powiedziane, że Stem kontroluje ciało Erona. Tak naprawdę, przepraszam, Greja. I wiesz, i to tak naprawdę to jest. Ale on wykonuje polecenia jednocześnie jego, więc to jest, jak gdyby on jest pośrednikiem, a potem działa już bezpośrednio. To nie jest tak, że on kontroluje jak chce. Wysłuchajcie, no, według mnie to i tak się kupy nie trzyma, bo nawet mamy, jeżeli byśmy nawet szli w takim kierunku, czyli że mamy tutaj do czynienia z takim stopniowym przejęciem pełnej kontroli, no to. No ale to tak wygląda, przecież to jest wprost pokazane, że nie, początkowo to nie jest tak wprost pokazane. To, jest, ale to, Nie, bo potem nie. on już nie mówi, że musi, że, że oddaje kontrolę, tak? Nie, i no tak ale dalej. zobacz, ale to, jest, ale to jest o tyle y, według mnie bez sensu, to, to co teraz Ty mówisz nadal, że mamy właśnie to przejęcie, y, to przejęcie kontroli i w tym momencie to, kiedy o, e, Grey udziela kontroli, to, to już wiesz, to już tak naprawdę nie powinno być powrotu. Nie powinno być powrotu. Ja tego e, jakby tak totalnie nie czuję. Dla mnie to Ale nie, działa... no bo wciąż jest ta świadomość, dopiero w finale ta świadomość jest zupełnie zepchnięta. Tak? Na się, ja tego tak, ja zupełnie to inaczej odebrałem, to jak to wszystko funkcjonuje. Naprawdę, to, to totalnie tak nie czuję, nie czułem tego, że to jest jakieś właśnie doprowadzenie do wyczęczenia organizmu, film tego w ogóle nie mówi, film w ogóle tego tak nie przedstawia, także no nie wiem, dla mnie to, no okej, okay, jestem w stanie zrozumieć twoją interpretację, ale nadal jej nie kupuję, bo mówię, mam film na świeżo i według mnie... No, to jest nie do końca uprawnione, przynajmniej tak ten świat przedstawiony, to jak tutaj postaci się zachowują, reagują, jak jest nam opisywane, jak to wszystko funkcjonuje. To według mnie to działało inaczej. A jeszcze też jedna rzecz, bo ty wspomniałeś Aszę i na przykład to, że też to jest zacieranie śladów morderstwa Aszy. I to też jest w ogóle dla mnie coś, co jest totalnie bez sensu, bo jeden z tych żołnierzy rzuca coś takiego, że a ta Asza to był taki bonus, musiałem sobie dorobić, coś w tym stylu. No i w tym momencie, no to, to co to znaczy? Kim ona była tak naprawdę? Nie? Ty, no ona była czy... przedstawicielką Kobaltu, czyli konkurencji dla Fessel. No tak, czyli... no, tak no ale no, no, no i co z tego? No wiesz, to, to jej zabójstwo miałoby uzasadnienie jakiekolwiek, gdyby właśnie, nie wiem, gdyby ona była jakimś super projektantem albo kimś no tak, ważnym. ale to jest no... właśnie coś na sequel, ewentualnie no, na rozwijanie nie, świata. Dla mnie, dla mnie to jest kolejna rzecz, która po prostu ma nam trochę zamydlić oczy, która ma nam wprowadzić poczucie, że mamy do czynienia z czymś więcej niż, niż mamy. Bo tutaj znowu ten poza tym hasłem właśnie, że musiałem sobie dorobić, to, to w zasadzie to morderstwo Aszy, no nie ma żadnego uzasadnienia, no po prostu jest i tyle. A poza tym, wiesz, nawet, nawet z perspektywy tego... No, ale to współ... też było potrzebne uh -huh. po to, żeby właśnie złamać Geja, więc ja... Nie, no, ale, ale to znowu się... Ale co... zobacz, zobacz, jest zysk dla STEMA, tak? Facet tutaj dla najemnika, no to zysk taki osobisty. Zysk dla Wesel, zysk dla Erona w jakiś sposób jako przedstawiciela głównego Wesel. Więc dla mnie to nadal masęsko nie jest wyjaśnione konkretnie, tak? Co ona konkretnie ale robiła? Ale dla mnie, wiesz, fundamentem, fundamentem jest na przykład to, że yy, ty mówisz, że to jest doprowadzenie Greja gdzieś tam do, do wyczerpania. Tylko, no, ale że... sam powiedzieli, że tam jest podkreślone, tak, że przed tym załamaniem zaraz, jak on no. zostaje zepchnięty, jego świadomość zostaje zepchnięta gdzieś tam, yy, no to jest powiedziane wprost, że właśnie ileś tam nie spał, ileś tam nie był nieustannie aktywny, yy, cały ten wysiłek, i on też właśnie na koniec, bo on próbuje tymi resztkami sił, to ale my po nim już widzimy, że on jest nieprzytomny, tak, że on już właśnie jest na skraju wyczerpania i on próbuje właśnie przejąć kontrolę i wtedy właśnie jak gdyby system failure. Tak? Ale, ale skin, wiesz, ale tam skin. na przykład mamy scenę wcześniej z alkoholem, kiedy on stem mówi coś takiego, że nie pij, bo twój umysł będzie przyćmiony. Naprawdę to takie przejęcie kontroli moim zdaniem by się mogło odbyć na sto innych sposobów, a ja mam fundamentalny problem z tym, że z jednej strony mamy do czynienia z fabułą, która się opiera o tym, że sztuczna inteligencja chce posiąść doskonałe ludzkie ciało bez ulepszeń, a z drugiej strony widzimy, jak przez cały film konsekwentnie doprowadza do tego, żeby to ciało jak najbardziej ucierpiało. No bo, no przyznaj sam, że tak naprawdę Grey nie powinien przeżyć tego wszystkiego. Tym bardziej, że tutaj naprawdę to, co ja powiedziałem celowo, też podkreśliłem, że ja mam problem też tej ale natury biologicznej. Powinien, no z no stem tak, ale Grey nie, bo wiesz, bo z, tutaj w, tych, w trakcie tych walk, to no mówię ja. Mało pamiętam z biologii, mimo że jestem po biochemii, żeby powiedzieć, czy to jest możliwe. Ale no, trzeba pamiętać, że właśnie Grey jest zwykłym człowiekiem, a to, co on tutaj robi, to on się trochę zachowuje i to jego ciało funkcjonuje jak, jakby był, wiesz, androidem, ale takim androidem technologicznym. I wiesz, a z mojej perspektywy, tak jak ja pamiętam, wiesz, kwestie biologiczne, no to jest tak, że to nie jesteś w stanie człowiekiem sterować mówiąc kolokwialnie jak marionetkom, że jakbyś miał sprawniejszą maszynerię niż ludzki mózg, to to ludzkie ciało będzie szybsze, bardziej efektywniejsze, bardziej odporne na ciosy, a tutaj... tak no, to jest tak, pęk to pęk się tego filmu, nie? nie? No to po prostu tobie się nie podoba w tak, No wiesz, no to musisz kupić, tak zabiesić niewiary w tym kontekście. No ale właśnie, no niestety film mi tego nie ułatwia, nie? Tylko wręcz odwrotnie nie. właśnie to, to, to, to co mówię, to naprawdę rzuca z perspektywy właśnie Całej tej fabuły, to na każdym kroku zamiast mi ułatwiać wejście w tą fabułę, Słuchaj, to, to wiele rzeczy przeżył dużo gorsze rzeczy w swoich filmach niż tutaj, właśnie. <gry> no ale, ale to dlatego właśnie się i to odnoszę, Człowiek no, no tak, no, ale to dlatego właśnie się odnoszę do kina akcji lat 80. no bo w tej konwencji jestem w stanie to kupić, ale jako wiesz, coś co wydaje mi się, że z punktu widzenia Juanela jako scenarzysty miało być czymś więcej, bo ja po finale widzę, że on wiesz, miał ambicje, żeby powiedzieć coś ważnego no to, to nie, to nie zadziałało dla mnie zupełnie pod tym kątem Dobra, to słuchaj, już nie będziemy przedłużać. Powiedz mi tylko, w razie czego chciałbyś sequel, posz... obejrzałbyś sequel, ten film nie zarobił dużo, bo raptem podwójnie tam troszkę przekroczył budżet, bo właśnie jak mówiłem, budżet to 5 milionów, on zarobił tam niecałe 12, więc no, sukcesu wielkiego nie ma, no, ale te opinie są raczej pozytywne. Znaczy, wiesz to, z si sequela ja nie widzę, mówiąc otwarcie. Znaczy, powiem tak, że bardzo mi się podoba ten świat przedstawiony, i tutaj jest trochę takich elementów wrzuconych i, i, i to najwięcej chyba czy najciekawszy z punktu widzenia tego worldbuildingu, nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, przepraszam. To jest. Kreowania świata przez... Tak, tego kreowania świata. To jest ten segment z tymi hakerami, gdzie oni tam mhm. nawet rzucają coś takiego, że nie damy się stłamsić i tak dalej, czyli wiesz, też teoretycznie to nie jest nic nowego, no bo często w cyberpunku mamy właśnie do czynienia z tymi hakerami, którzy próbują walczyć z To w ogóle mi się z Matrixem skojarzyło. No no, no, no, bo to jest taki właśnie motyw, nie? Próbują walczyć z, z tą sztuczną inteligencją, więc z tego punktu widzenia to gdzieś tam, wiesz, ja widzę, że ten świat ma potencjał na, na jakieś rozwinięcie, ale na pewno nie jako taki klasyczny sequel. To, no, tak to tego nie widzę. Hmm. No, ja ci A ty widzisz powiem... w ogóle, ty, ty widzisz potencjał na, na kontynuację? Znaczy teoretycznie, wiesz, po seansie w ogóle o tym nie myślałem, nie naprawdę to zakończenie wgniotło w fotel tym, że jakie to jest negatywne, nie? że sztuczna inteligencja po prostu od początku wszystkimi manipulowała, zwyciężyła totalnie, wszystkich zabiła, osiągnęła swój cel i ja, ja byłem autentycznie zdołowany po seansie i totalnie nie myślałem w tych kategoriach, ale teraz dzisiaj miesięcy cały dzień o tym nagraniu, doszedłem do wniosku, że w sumie to... Znaczy ja nie wiem, czy taki bezpośredni, nie? czy na przykład chciałbym zobaczyć, jak teraz STEM jako Grey funkcjonuje, bo on też ma takie... bo Umówmy się, że STEM jest trochę taką psychopatyczną osobowością, nie? Socjopatyczną, psychopatyczną i on ma takie zadatki właśnie na jakiegoś dyktatora trochę też. Nie wiem, czy chciałbym to widzieć, ale ogólnie coś w tym świecie, jakąś inną historię, właśnie chociażby z tymi hakerami, dlaczego by nie? Dla mnie potencjał jest... Tylko, tak jak mówię, ja nie mam żadnego pomysłu na jakiś bezpośredni ale raczej na historię z uniwersum. No ale no, zobaczmy to tak, go. to pod tym kątem to, to faktycznie to tak też to widzę. No dobra. No to słuchaj, póki masz jeszcze kontrolę nad swoim ciałem, to ci podziękuję Jerry. Dzięki. A teraz odsyłamy świadomość Jerry'ego do do klatki.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 No masz. Serio mam tam iść? No, <głos> no bliżej po prostu. No nie będę stał z górką. A to złączone już? Nie chcę śniadanie. Włączone? Czekaj. Może przełącz się na tylny ten, żebyś ty widział... Aha, ty jeszcze masz taki patyczek. Ja cię. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy na otwarciu 6 tego już Festiwalu Literatury Góry z Jest właśnie Pośniakiewicz, dyrektor w Magdalena Falów, koordynator festiwalu. Szanowni Państwo serdecznie bardzo nam miło, że zaszczyciliście nas swoją obecnością, że festiwal ten już po raz kolejny cieszy się tak dużą frekwencją. W tym roku przygotowaliśmy całą moc atrakcji. Widziałem gdzieś komentarze, już nie wiem, czy ja, że program jest tak atrakcyjny, że ciężko zdecydować się, no zdecydować się na to, co tak naprawdę wybrać i w czym brać udział. I myślę, że. To w dużym stopniu jest zasługa Magdy i wszystkich pracowników, którzy pomagali w jej w przygotowaniu tego festiwalu. W tym miejscu chciałbym im bardzo podziękować, bo tak co roku zastanawiamy się, czy to się uda, czy to zrobimy, ale widząc, jak dobrze robiliście się Państwo w roku minionym, mówimy, że jednak warto i mimo różnych licznych trudności spotykamy się tutaj w kolejnych latach. Zazwyczaj mówię, nie bójcie się czytać książek, ale akurat to jest taki festiwal, że chyba powinienem powiedzieć inaczej. Życzę wam, żebyście się dobrze wali i dobrze przy tym bawili. Dziękuję bardzo, Magda. Proszę. Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj dzisiaj. To jest kolejny rok, w którym możemy być razem w jednym miejscu. Nie było łatwo w tym roku, dużo pewne trudności. Z tego miejsca chciałam bardzo podziękować dyrekcji i i były tutaj osobom zaangażowanym za to, że zaufały mi i, i po prostu to mogło się odbyć, także bardzo, bardzo dziękuję za to. No, to bardzo zawsze jest bardzo, oczywiście. Tak, bardzo też dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie przez ten czas przygotowań. Przede wszystkim mojemu mężowi, który wie, że jak to wygląda totalnie od kuchni, kiedy ja się miotam i, i po prostu jest strasznie, naprawdę. Także to, że tu jesteście i że chcecie być na tym festiwalu jako goście i jako uczestnicy jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że, no i że wieczorem naprawdę będziecie pozwoleni z całego efektu imprezy. Także Zapraszam na prelekcję i bardzo dziękuję za udział.